Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie Co u was słychać? Jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku Że wszystko idzie po waszej myśli I że wszystko układa się doskonale Zapraszam was na 277 odcinek podcastu na początku chciałbym podziękować wszystkim za e-maile, za komentarze, za gwiazdki na iTunes. Bardzo mi jest miło, że robicie dla mnie, że, że robicie to dla mnie, że piszecie komentarze. W ten sposób pomagacie mi rozwijać ten podcast i dzięki temu inni, Mogą dowiedzieć się również, że można, tu, że można tu uczyć się polskiego Moi kochani, nareszcie wiosna W pełni zrobiło się dużo cieplej i możemy cieszyć się fajną pogodą i spacerami na świeżym powietrzu Super, prawda? Oczywiście warto przebywać dużo na świeżym powietrzu. Im więcej, tym lepiej. Można jeździć na rowerze, można spacerować, można biegać. A jeśli do tego założycie słuchawki dla uszy i zamiast muzyki włączycie podcast po polsku, to połączycie dwa w jednym. Jak to mówimy, połączycie przyjemne z pożytecznym. Będziecie zdrowsi, bo ruch na świeżym powietrzu daje zdrowie. I nauczycie się trochę polskiego w tym samym czasie. Fajnie, prawda? Ja zauważyłem, że gdy ruszam się, gdy chodzę, wtedy o wiele łatwiej jest mi się skupić na tym, czego słucham, gdy jestem w domu, siedzę w fotelu, to nawet jeśli mam słuchawki na uszach i słucham podcastu, to moje myśli biegną w innym kierunku. Zaczynam myśleć o czymś innym, przestaję słuchać z uwagą. Oczywiście słyszę, ale po pewnym czasie orientuję się Mm, że minęło kilko, kilka minut, przestałem koncentrować się i straciłem, jak to mówimy po polsku, wątek. Straciłem wątek. Yy, straciłem wątek, czyli straciłem myśli. Przestałem słuchać z uwagą. Moim zdaniem bardzo trudno jest słuchać podcastu i nic innego nie robić. O wiele łatwiej jest oglądać filmik, bo widzimy wtedy osobę, która mówi, albo słuchać i patrzeć w tekst w tym samym czasie. To jest bardzo pomocne, bardzo pomaga zrozumieć to, czego słuchamy. Nie wolno tylko zbytnio się przyzwyczaić, bo w prawdziwym życiu nie ma napisów. Nie ma napisów. Trzeba rozumieć wszystko ze słuchu. Ale właśnie dlatego ja bardzo lubię słuchać podczas spaceru, gdy jestem na dworze, spaceruję, jadę na rowerze, moje ciało zajmuje się czymś innym, nie muszę skupiać uwagi, a mój umysł zajmuje się słuchaniem. Czy również macie podobne doświadczenia? Czy... Tracicie koncentrację tylko słuchając i nic innego nie robiąc? Napiszcie proszę w komentarzach. Jestem ciekawy, czy to tylko ja jestem taki dziwny, czy więcej osób ma podobne problemy z koncentracją. Czy macie podobne doświadczenia? Napiszcie koniecznie. Moi drodzy... Dziś mam przyjemność przedstawić wam dwa wspaniałe przykłady, przykłady dobrej roboty. Dwie osoby, naszych przyjaciół, którzy zrobili wielkie postępy. Oboje chodzą, pochodzą z Ukrainy, oboje mieszkają na Ukrainie. Już kiedyś to mówiłem, ale nie wiem czy pamiętacie. Najwięcej słuchaczy mojego podcastu pochodzi właśnie z Ukrainy. Na początek chciałbym przedstawić Wam Natalię z Charkowa, która już po dwóch miesiącach bardzo ładnie mówi po polsku. Posłuchajcie nagrania, które dostałem od Natalii. Cześć Piotr. Mówię do Ciebie Natalię. Jestem z Ukrainy. Mieszkam w Charkowie. Mam mężę i Uczym się języka polskiego dwa miesiące w uniwersytecie. Słucham twoje podcasty codziennie, ale nie mam możliwości słuchać i uczyć się długo. Ponieważ dziecko jeszcze małe, wymaga uwagi. Jak mówi się, ty jedziesz, dalej będziesz. Mam polskie korzenie, chcę zdać egzamin na kartę Polaka za rok. W Polsce jeszcze nie byliśmy, ale planujemy przyjechać na Nowy Rok. Pa, pa! Dziękuję bardzo serdecznie za nagranie, za wiadomości z Charkowa. Wiadomo, wszyscy mamy różne zajęcia, robimy w ciągu dnia różne rzeczy. Ale jeśli coś nas pasjonuje, chcemy być w czymś dobrzy, to zawsze potrafimy znaleźć na to czas. Zobaczcie, Natalia słucha polskiego codziennie. Ma malutkie dziecko, którym musi się opiekować, ale znajduje czas na słuchanie. Powoli, każdego dnia po troszeczku uczy się polskiego. Doskonale, że nie czekasz, aż dziecko urośnie. <śmiech> A propos, masz sydka czy córeczkę? Nic nie powiedziałaś. <śmiech> napisz, napisz proszę, czy to Sydek, czy córeczka. Czasami czekamy z naszymi planami. Czekamy, aż coś się wydarzy. Mówimy sobie, jeszcze nie teraz. Nie mam czasu tego robić. Zacznę od nowego roku. Albo zacznę, gdy skończę szkołę, bo teraz mam za dużo zajęć. Znajdujemy wiele wymówek. Nie, nieprawda. Jeśli naprawdę czegoś chcesz, to znajdziesz na to czas. Znajdujecie czas, żeby oglądać filmiki na YouTube? Albo żeby zmieniać kanały w telewizorze i gapić się bez sensu w telewizor? Jak to możliwe, że macie na to czas? A nie macie czasu, żeby zacząć biegać, żeby zacząć chodzić na siłownie, żeby częściej słuchać podcastów po polsku. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, starczy tego pouczania. Na starość zaczynam strasznie się wymądrzać. Każdy ma swoje życie. I możecie z nim zrobić co chcecie. Jeśli lubicie leżeć na kanapie, zmieniać kanały w telewizji, co mi do tego. Róbcie to. Róbcie to. W każdym razie mam nadzieję, że teraz macie chęć posłuchać Dalszej części mojego podcastu, bo właśnie nadchodzi główna wow. część audycji. Zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy z Eugenim, czyli Eugeniuszem po polsku. Ucięliśmy sobie krótką pogawędkę z Eugeniuszem i chciałbym, żebyśmy jej teraz razem posłuchali. Zapraszam. Bardzo serdecznie. Hallo? Hallo, Cze cześć, Ewgieli, cześć. cześć, witaj. Jak cześć. się masz? O, bardzo dobrze. Bardzo mnie cieszy, że spotykamy się z tobą przez Skype. Ja również się bardzo cieszę. Cieszę się, że możemy razem porozmawiać. Co u Ciebie słychać? Skąd jesteś? Przedstaw się naszym słuchaczom, bo będziemy transmitować później naszą rozmowę. Mm, mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagra i będzie dobrze słychać, i będziemy mogli, e, wszyscy będą mogli posłuchać naszej rozmowy. A dobrze mnie słychać? Tak, wszystko dobrze. Ty mnie również dobrze słyszysz? Tak, tak, to dobrze. Świetnie, bardzo się cieszę. Oh, Skąd właśnie... jesteś? E, właśnie jestem z Ukrainy, z Dniepropetrowsku. Aha. Okej. Okay. Mm. Uczysz się polskiego, jestem studentem. Mm. To właśnie tak. Aha. E, od kiedy uczysz się polskiego? A Uczysz się polskiego około połowy roku. A, to krótko. No tak, Świetnie. właśnie tak. Świetnie, no, gdzieś, ale dobrze mówisz, bardzo dobrze mówisz po polsku. E, myślę, że to gdzieś około 7 miesiąców aha, aha. uczy się języka polskiego i no, myślę, że wszystko pod kontrolą, ale robię tam gdzieś blendy gramatyczne. No, to jest normalne, to jest normalne. Dopiero przecież pół roku to nie jest długo. To nie jest długo. Dopiero zaczynasz. tak. tak, tak. Trzeba lepiej skupić się na praktyce mm -hmm. i to wszystko będzie dobrze. Myślę, że tak. Czy uczyłeś się również na jakimś kursie w szkole? A, czy a, a, a, a, masz swojego nauczyciela? No, moja historia moja historia lingwistyczna zaczęła się z języka angielskiego, ale potem ja zacząłem uczyć się języka polskiego przy uniwersytecie. A Dokładnie to Centrum Ukraińsko-Polskiej Współpracy przy uniwersytecie. Aha. I Tam jest wykłady i ja uczyłem się na nich. Aha. Rozumiem. A skąd to zainteresowanie? Dlaczego zacząłeś uczyć się polskiego? No, po pierwsze po pierwsze, że jestem Polakiem. Aha. E, tak, to, to, pierwsze, to pierwsza taka zasadnicza rzecz, można tak powiedzieć. I właśnie przez, przez to zacząłem uczyć mm -hmm. języka polskiego. No, bardzo podoba mi historia polski i mm, wszystko, co związane z, Pols z polskością, tak mm -hmm. można powiedzieć. Jesteś Polakiem, czyli Twoi rodzice są Polakami, czy twoi dziadkowie? Jak, A, jak to jest? Dziadko, dziadkowie, tak. Rodzice, Aha. ale e, wszyscy ale wszyscy żyli na Ukrainie. Mhm. Czy e, ktoś w domu mówi po polsku? Czy możesz rozmawiać po polsku z kimś w domu? No, mam z tym tam taki niewielki problem, że Aha. Albo wielki, że nikt nie mówi po polsku. Aha, aha, ja aha. jeden człowiek z, z tej rodziny, kto mówi po polsku. Mhm. polsku. Mo, może się tak stanie, że zachęcisz innych również, żeby uczyli się polskiego? Mm, tak, myślę, że tak. <laughs> ja w ogóle chcę zostać poliglotem i dołączyć do tego wszystkiego moich rodziców. Mm -hmm. e, moich rodziców no, i wszystkich Aha A Czy trudno ci było zaczynać, e, uczyć się polskiego, czy to języki są dosyć podobne, prawda Mówisz po rosyjsku pewnie po ukraińsku, tak? E, tak, tak Aha, więc polski jest chyba podobny, jest bardziej podobny do polskiego, czy do ukraińskiego? Do rosyjskiego czy nie, do nie, ukraińskiego? Rosyjski język to w ogóle inny temat i to my nie będziemy brać dziś pod uwagę. Ja... No, myślę, że język ukraiński jest bardzo, no, dokładnie nie bardzo, ale podobny podobny mm -hmm. do języka polskiego. I, ale kiedy, kiedy zacząłem uczyć się języka polskiego, ja zobaczyłem wielu rzeczy, które tak, można tak powiedzieć, mm -hmm. tłumaczą, że język polski nie jest podobnym do języka ukraińskiego. Jak, jak to mówią, Wielu, wielu ludzi. Aha, że są różnice? Tak, bardzo, bardzo wielka różnica. Mhm. I to no tak, trzeba, no żeby, żeby wszystko było dobrze, trzeba zajmować, zajmować praktyką i uczyć się wszystkiego, tak można powiedzieć. I to w ogóle na wszystkie tematy naszego życia. Mhm. Ale czy ktoś, kto rozumie po ukraińsku, mówi po ukraińsku, jest w stanie rozumieć język polski? O, no właśnie tak, częściowo, tak częściowo, nie? Aha. Jak to mówimy. E, no, trochę tak, trochę nie. Jeśli ktoś mówi tak. powoli, dosyć wyraźnie, to można się część domyślić, a część zrozumieć. Tak, jeżeli to, jeżeli to będą ogólne tematy, mhm. to to wszystko, mhm. do, to wszystko, no nie wszystko, ale częściowo coś można zrozumieć mhm. e, z, przez rozmowę z Polaka z Ukraińcem. Mhm. No, tak właśnie. Nie jest to trudne, ale gdyby e, jakieś naukowe, szczegółowe tematy, wtedy już będzie dużo trudniej. To jest zrozumiałe. E, no myślę, że jeśli powiedzieć o... Poziomie języka, w którym będzie mówił mm -hmm. Polak, mm -hmm. to, to myślę, że będzie poziom mniej mniej niż A1. Aha. Tak. Jeśli Polak by mówił po ukraińsku? E, nie, jeśli Polak mówił. Aha, na mówi, takim niskim bym, poziomie, mówię, to wtedy rozumiesz z łatwością. No tak, tak. No, teraz ja rozumiem. <głos> No myślę, że wszystko. No, no to... tak, tak, nie mówię o tobie, tylko o osobie, no tak. która A... nie uczyła się polskiego. Po prostu kimś, kto rozumie ukraiński i spotyka się nagle z Polakiem i rozmawiają. Wtedy mogą się dogadać, ale oczywiście poziom, na poziomie dosyć niskim. Mhm. Mhm. No to właśnie taka sprawa. Okej. Okay. I jakie, jakie metody nauki preferujesz? Co lubisz robić? Czy czytasz książki? Czy może słuchasz dużo? Czy rozwiązujesz jakieś testy gramatyczne? Jak to jest? No, w ogóle, w ogóle e, prawie nie, ro, nie robię niejakich testów gramatycznych i tak dalej. Mam e, Mam sw swoje metody nauki mm -hmm. języka, no można tak powiedzieć. Mm, no, Jakie jak to są? Jesteśmy ciekawi. No, to jest bardzo skuteczna metoda, jak ty już mówiłeś do jak ty już mówiłeś do wszystkich, to metoda naturalna. Mm -hmm. Na, tak, naturalna metoda języka. Nauki języków. Ję języki tak. Naturalna metoda nauki języków obcych. Mhm. Tak. I bardzo, bardzo mnie cieszę, że. E, zaczął, a zacząłem to robić. zacząłem uczyć się mhm. e, przez tej metody. Mhm. Czy tak samo uczyłeś się angielskiego? Nie, nie, nie. Nie. nie. <laughs> moja... Można, można tak powiedzieć, moja historia językowa zaczęła się od języka angielskiego. Mm -hmm. e, tak, chodziłem, chodziłem na wykłady, na wszystko takie i to było około 5 e, lat i nie nauczyłem i w ogóle nie nauczyłem. Trochę. I w ogóle nie nauczyłem nic. się języka tak angielskiego. Mój ojciec mówił mówi do mnie, że ty tylko chodzisz na, na te wykłady i nic nie, nic nie mówisz po angielsku. Mm -hmm. I to mnie bardzo zaskoczyło i ja, ja byłem tak można powiedzieć moralnie zmęczony mm -hmm. tym wszystkim. No, mm -hmm. potem, potem przez nie, potem w szkole ja uczyłem się, się języka niemieckiego, ale to było bardzo krótkie i tak można powiedzieć, że nie, też nie A nauczyłem nie? się niczego. Czyli, w ogóle. czyli metody szkolne, metody tradycyjne w Twoim przypadku, zresztą tak jak wielu z nas to na sobie stwierdziło, nie pomagają. Tak, myślę, że nie pomagają i nie pomagają te wszystkie te metody, którą uczą się, których uczą się nauczycieli na wykładach mm -hmm. języków mm -hmm. obcych. Mm -hmm. no, oni mówią, że ty musisz tam pisać, ty, ty musisz tam posłuchać i zapisać no coś takiego i mm -hmm. to wszystko. Mm -hmm. I myślę, że to. To nie jest bardzo skuteczna metoda i to jest, jak, jak gdzieś około roku temu przeczytałem, to jest socjalistyczna metoda nauki języków obcych. Myślę, że ta metoda jest na całym świecie. Może już mam nadzieję, że już odchodzi się od tego i... Coraz mniej tak się uczy, ale jednak wciąż. I później, co? Język algielski zacząłeś uczyć się metodą naturalną? A... Czy, czy od języka polskiego zacząłeś używać tej metody? No właśnie, zacząłem, zacząłem używać metody naturalnej, kiedy... Rozpocząłem e, mówić po polsku. Aha, aha. I uczyć się języka polskiego, ale to było aż na trzecim miesiącu mm -hmm. nauki, nauki języka polskiego i bardzo, bardzo mnie cieszy, że znalazłem tej metody. Mm -hmm. I zauważyłeś, że postęp jest szybszy, że szybciej się uczysz? E, tak, tak. To... To idzie bardzo, to idzie bardzo, bardzo dobrze. Mhm. Ja myślę, myślę, myślę, że tak. Myślę, że naturalna metoda pomaga więcej. Mhm. Czy dużo słuchasz codziennie? I ile czasu ci to zajmuje? U mnie zajmuje to gdzieś około, no nie wiem, gdzieś no, dwie godziny dzień. Mhm. Czyli dosyć dużo. Myślę, że jak na przeciętnego człowieka jest to dużo. Ja również uważam, że jeśli ktoś chce się nauczyć, musi poświecić dużo czasu. Z reguły ludzie myślą, że jeśli pójdą raz na godzinę, dwa razy na godzinę na lekcję, to nauczą się języka, ale to tak nie działa niestety. Nauka języka języków ocych nie jest taka łatwa jak... Wszyscy, tak można powiedzieć, malują. Mhm. malują. Ja, ja myślę, że jest łatwa, tylko zabiera dużo czasu. Ona jest łatwa, jest, jeżeli ty masz wielką motywację na, mhm. e, e, na tę naukę. Mhm. Mhm. Mhm. Zgadza się. Trzeba mieć dużo motywacji i dużo... Y, Dużo sił na to, dużo chęci, żeby codziennie to robić. Niestety trzeba to robić codziennie. Tak. Okej, okay, świetnie. Czy y, zamierzasz rozpocząć naukę jakichś następnych języków? czy tak. Jak to jest? Tak, jak już mówiłem, ja chcę w przyszłości zostać poliglotem. Mm -hmm. No Po pierwsze, jak chcę zostać lekarzem, a po drugie, że to już poległotem. No chcę, w ogóle chcę nauczyć się gdzieś około 10 języków obcych mm -hmm. i myślę, że to wystarczy dla mnie. No, na początek. Na początek. Na razie znasz cztery, można powiedzieć, no, tak? Tak, tak? Rosyjski, ukraiński, angielski i polski. Jeszcze tak. sześć. Jaki będzie następny? Czy już myślałeś tak. o tym? Tak, ja już myślałem, myślałem o tym i myślę o tym bardzo ci, e, często. I myślę, że mój następny język, język obcy, to będzie język niemiecki. Mm -hmm. Niemiecki. Tak. Okay. Czyli z innej grupy językowej, no z język, grupy językowej takiej samej jak angielski. No to romano-angielska grupa, tak. Mm -hmm, mm -hmm. I... Okej, okay. świetnie. A. Czy, powiedz, mówiłeś, że jesteś Polakiem, jesteś z polskiej rodziny, czy będziesz zdawał na kartę Polaka, czy chcesz dostać kartę Polaka? Mm, tak, bardzo chcę dostać kartę Polaka, tak. Mm -hmm. Czy zamierzasz studiować tutaj w Polsce czy na Ukrainie? Tak, ja chcę pojechać do Polski na studia. Aha, na studia. Tak żeby, tak, żeby uczyć się na uniwersytecie mhm. licznym. Żeby uczyć się tutaj nie trzeba mieć karty Polaka, prawda? To jest jakby dodatkowa rzecz. To jest dodatkowa rzecz, jeżeli tych ty chcesz dostać jakąś ulgę? Aha. Pomaga to tak, wiem, że bilety są wtedy tańsze. ja. ja mówię nie pro bilety, ja mówię pro sprawy. Tak można powiedzieć, instytut. Mhm. Uniwersytowe. Aha, czyli jest wtedy studiowanie jest tańsze, jeśli ta, masz ta, kartę Polak. studiowanie jest tańsze i gdzieś to około? 50%. Tak. Mhm. Czyli warto, jeśli ktoś ma polskie korzenie i chce studiować w Polsce, to warto pójść zdać ten egzamin, tak, rozmowę z konsulem, trzeba przedstawić papiery i dostać tak. kartę Polaka. Tak. Hmm. tak. No, teraz, mam, teraz, mam, teraz mam na Ukrainie jeden Jeden problem z ambasadą. Mm -hmm. Tak, tam. Oj Tam jest. Wielka. oj. Tu się, bo... Kolejka. Kolejka, tak, tak, tak, tak. Zapomniałem. Wielka kolejka, bardzo dużo ludzi chce A... dostać kartę Polaka. Tak, tak, ponieważ my mamy. My mamy tam. <coughs> Nie bardzo dobrą sytuację mhm. na polityczną i tak. wszystko to, co się dzieje. No, tak, Wo wojna to. na zachodzie Ukrainy. Tak, no. tak, tak, tak. Mam nadzieję, że ty, Ciebie nie dotyczy to, że jesteś. Nie, nie. Ja jestem trochę. Ta różnica jest około 200 kilometrów. Aha. Oj, to rzeczywiście niedaleko. To niedaleko. niedaleko, ale, mhm. ale wszyscy, wszyscy ludzie pomagają, tak można powiedzieć, i mhm. e, trzymają, kordo, e, gra, trzymają granicy mhm. e, tej, e, tak można powiedzieć, że. E, Żeby to się nie rozszerzało dalej na, na zachód. Tak. Mhm, mhm. Okej. Okay. No, bardzo mi to cieszy, że tak się dzieje teraz. No tak. Miejmy nadzieję, że to się skończy jak najwcześniej i jak najszybciej no, tak. i wszystko będzie normalnie, tak jak kiedyś było. Mm, Okej, okay, świetnie. Także plany masz już szeroko zakrojone teraz trzeba iść do konsula, tak? do ambasady i pozałatwiać papiery i później dla studia. Kiedy zamierzasz zacząć studia? No w ogóle zamierzam zacząć, zda, zacząć studiować gdzieś w październiku. W październiku. Mhm. Aha, czyli w tym roku, tak jak ten rok tak, akademicki tak. się rozpoczyna. Mhm. Tak. Ok. Właśnie. Jakie, jakie powiedz na koniec dałbyś rady innym, e, którzy dał... chcieliby nauczyć się polskiego, chcieliby zacząć tu może studiować, może pracować, co powinni robić? Jak się uczyć, jak się skutecznie uczyć i szybko? E, myślę, że najbardziej skuteczną metodą Uczenie języków obcych jest metoda naturalna, i, no, i to wszystko. Ja zgadzam, z, za, zgadzam się ze wszystkimi ludźmi, ludźmi kto, którzy mówią o tej metodzie. Bardzo, bardzo podoba mi podoba. E, tam wielu ludzi mogę <głos> powiedzieć, kto to jest. To jest e, tam Mateusz, e, Grzesiak. Mm -hmm. Tak, Mateusz Grzesiak. David Snopek. Czytałem już mm -hmm. go książkę. Mm -hmm. Tak. David Snopek to jest Amerykanin, który tak. nauczył się mówić po ja, polsku. Tak. Ma swój kanał e, na YouTube. Myślę, że od pewnego czasu nie ma nowych filmików od niego. Tak, on on nie ma no, nowych nagrań, nie ma nowych e, filmików, ale ja tak czytam, hmm, czytam, e, oglądam i innych youtuberów mm -hmm. albo, mm -hmm. albo, in, albo, albo słucham innych nagrań. Czyli oglądasz też ludzi, którzy uczą się polskiego, żeby nabrać właśnie tej motywacji, żeby zobaczyć, jak oni to robią. I żeby podpatrywać ich metody. Um, właśnie tak. Bardzo, bardzo podoba mi się słuchać e, native speakerów. Mm -hmm, mm -hmm. Tam, Jak czy? na przykład Mateusz tak. Grzesiak. Wiem, Mateusz, że, wiem jeszcze... że to jest taki coach, można powiedzieć, rozwoju, tak? tak, tak. E, wiem, że e, potrafi, że mówi po hiszpańsku bardzo dobrze. Eee, również, bo tak. widziałem kilka jego programów w telewizji hiszpańskiej. Eee, świetnie. Ma, żo ma żonę Meksykankę. Aha, aha, No tak, to była duża motywacja, żeby tak. się nauczyć. <śmiech> Nie wiedziałem o tym. Eee, z Davidem Stopkiem kiedyś rozmawiałem, kiedyś nagraliśmy wspólnie podcast i kiedyś robiłem z nim wywiad. Mm, bardzo dobrze mówi po polsku. On... Jego metodą było przeczytać Harry Pottera, przeczytał całego Harry Pottera. Ja też to robię, ja e, słucham wielu nagrań, słucham e, słucham książki, a potem czytam. Mhm. I to myślę, że to jest także bardzo skuteczna metoda mhm. i to wszystko pomaga. Ale ja ale ja staram się uczyć się języka, języków obcych prze, przez taką metodę, że ja czytam czytam książki, mm -hmm. ale to dokładnie do no, ale to dokładnie do języka polskiego. Mm -hmm. Można powiedzieć, że do, stosujesz w, do, tak. przy nauce języka polskiego tę metodę. Tak, ja... Czytasz książkę? Aha. Ja czytam książkę, no, że to, co rozumiem, rozumiem, a to, mm -hmm. co nie rozumiem, ja e, czytam jeszcze kilka, jeszcze kilka jeszcze, razy. Tak, ale kilka razy, tak. Czyli y, nie czytasz tak, że pomijasz to, czego nie rozumiesz, idziesz dalej, tylko zatrzymujesz się i sprawdzasz każde słowo? E, hmm. Tak, ale... W ogóle ja nie. nie w ogóle ja nie tłumaczę. E, e, Aha, rozumiem. Nie ogóle, tłumaczysz na ukraiński ta, ta. Ja Tylko tłumaczę, starasz się zrozumieć po polsku. Tak. Ja staram się zrozumieć tylko. E, e, wszelkie zdanie. Aha, całe zdanie całe, Rozumiem, całe, tak. czyli ok Czyli nie wchodzisz w szczegóły Nie starasz się zrozumieć każde słowo Tylko o co chodzi w danym zdaniu I jeśli zrozumiesz Idziesz dalej, czytasz dalej No tak właśnie Ale staram się zrozumieć Wszystko i to idzie dobrze Aha. Bardzo lubię tam, Bardzo lubię Czytać Harego Pottera Mhm ale tam jest e, takie momenty, których ja nie, nie rozumiem, ponieważ e, mm -hmm. no, nie jestem Polakiem i nie wiem co to znaczy, ponieważ to jest e, język literacki. Mm -hmm. I to... I, tylko te słowa ja muszę wytłumaczyć na język rosyjski albo ukraiński. Mhm. Żeby zrozumieć mniej więcej o co chodzi, prawda? Jeśli się tak. nie rozumie nic, no, to trzeba sobie jakoś pomóc. Tak. No. tak. Mhm. Mhm. No teraz, teraz, czy, teraz już czytam książki bez, bez jakiegoś tłumaczenia i bardzo zasadnicza, najbardziej zasadniczą, Rzeczą jest mm -hmm. to, że kiedy myślisz, ty, ty musisz myśleć po polsku, mm -hmm. no, jeżeli ty uczysz się języka polskiego. Mm -hmm. I tak stosujesz się wszystkich języków obcych, których się uczysz. Tak, tak. Tłumaczenie w głowie nie pomaga. Ona nie pomaga, ono, ono to tłumaczenie e, Pocień. Powoduje, że zwalniasz, prawda? Tak, nie, nie załatwia procesu nauki, a mm -hmm. e, tak. Wręcz przeciwnie, przeszkadza, <grym> ponieważ zaczy... tak. zaczynasz myśleć w dwóch językach jednocześnie, co jest bardzo trudne. Co chwilę przełączać się na inny język. Niestety nie można tak robić. Trzeba ciągle, nawet jeśli się nie wszystko rozumie. Być w jednym języku. Tak, tak. Jeżeli uczysz się tego języka, którego, choć, którego chcesz nauczyć, się, ty powinieneś uczyć myśleć w tym języku. Mm -hmm. No, ja teraz gdzieś około trzech miesięcy, miesiące. Miesiąc, Od trzech tak? miesięcy. O. Przepraszam, tak. E, około trzech miesięcy no, już e, myślę po polsku, i kiedy tam na przykład jadę na e, uniwersytet, e, myślę, że o tak, teraz e, idę na teraz idę na przystanek, o tak i ja, tak. E, e, powinien, powinien. Oj. Powinienem. Powinienem tak e, kupić tam na przykład e, butelkę wody, mm -hmm. mineralne, no a, a i coś takiego. Tak. Przecież... tak, tak, to jest świetna metoda. Właśnie w głowie wewnętrzny dialog w języku, którego się uczysz. Bo, tak jakbyś chciał komuś powiedzieć, co teraz robisz. Teraz idę do sklepu, teraz... Muszę zrobić to, później zrobię to, później wrócę do domu, i tak dalej. Jeśli to sobie yy, mówimy, to zauważamy, czego nie potrafimy powiedzieć, i możemy to później sprawdzić, jak to zrobić, prawda? A to, co potrafimy, to właśnie utrwalamy sobie. Jest to świetna, świetna metoda, żeby zobaczyć, czego trzeba się, czego możemy się nauczyć, czy potrafimy to powiedzieć. Super. E, tak e, także chciałbym podziękować e, mojej e, na, najbardziej ulubionej nauczycielce języka polskiego. To jest e, to jest Ksenia. Bardzo, pozdrawiamy, pozdrawiamy ja, bardzo. Bardzo mi się podoba, bardzo ładna nauczycielka. Lubię ją. Czy to jest e, pani, która ma kanał na YouTube, czy inni też mogą zobaczyć? Nie, nie, to jest. To jest moja nauczycielka na wykładzie, ale Aha, teraz, rozumiem. Ale, a... A, ale teraz dokładnie nie chodzi. E, na hmm. wykłady, ponieważ gdzieś około. E, gdzieś. A, no gdzieś w nowym roku, tak. Hmm. E, kiedy byłem na. Ostatnim wykładzie ja zrozumiałem, że muszę uczyć się języku, uczyć się języka polskiego indywidualnie, mm -hmm. ponieważ moja grupa jest załatwa dla, dla mnie i ja idzie bardzo, bardzo szybko i prędzej. Aha, e... rozumiem. Prędzej tak. Jesteś szybszy niż cała grupa, uczysz się tak, tak. o wiele szybciej i wziąłeś lekcję u pani Kseni właśnie i uczyłeś tak. się indywidualnie. Okej, okay, tak. świetnie, pozdrawiamy panią Ksenie Doskonale, myślę, że na dziś starczy. Mówisz świetnie po polsku, nie ma żadnego problemu, żeby cię zrozumieć, mówisz bardzo płynnie, e Wyrażasz swoje myśli z łatwością. Myślę, że nie będziesz miał żadnych problemów podczas rozmowy z konsulem i na pewno dostaniesz kartę Polaka bardzo szybko. Mam nadzieję, że dostaniesz się do tej kolejki jak najszybciej i załatwisz sprawy bardzo szybko. Dziękuję Ci, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że w przyszłości, może kiedy będziesz już w Polsce znowu porozmawiamy, opowiesz o tym jak tutaj w rzeczywistości, w polskiej rzeczywistości i dzieci porozumiewanie się z ludźmi, to bardzo ciekawe jest. Tak, właśnie kiedy, właśnie kiedy będę w Polsce zadzwonię do, do ciebie super to, to stuprocentowo bardzo fajnie. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Życzę miłego dnia, miłego weekendu i trzymaj się. Cześć! Cześć! Pa. Pa, pa, Cześć! Jeszcze raz dziękuję Eugeniuszowi za miłą rozmowę. Bardzo lubię rozmawiać z osobami, które uczą się języków obcych. Muszę wam powiedzieć, że lubię też słuchać takich rozmów, gdy sam się uczę. Na przykład po hiszpańsku. To zawsze pomaga mi, to zawsze mnie bardzo motywuje, gdy słyszę, jak ktoś dobrze opanował język obcy. Bo wtedy myślę, że ja też mogę, a jednocześnie mogę dowiedzieć się z takiej rozmowy różnych ciekawych rzeczy. Mm. Różnych sztuczek. Niektórzy opowiadają o tym, jak uczą się języków, różnych sposobów na naukę języków. Co ciekawe, zawsze potwierdza się jedna rzecz. Prawie wszyscy to mówią. Mówił o tym Ewgieni, mówił Jason, z którym kiedyś rozmawiałem, mówił Tim. Wszyscy mówią o tym, że konieczne jest. Konieczny jest systematyczny kontakt z językiem. Najlepiej codziennie. Najlepiej jak najdłuższy czas. Jeśli ktoś uważa, że nauczy się języka chodząc na kurs yy, dwie godziny w tygodniu, to zajmie mu to wiele lat i efekt nie jest gwarantowany. Takie jest moje zdanie. Nie jestem przeciwny kursom, nie zrozumcie mnie źle. Myślę, że kurs może być świetną sprawą. Szczególnie, jeśli ktoś ma problemy z motywacją, z samodyscypliną. Wtedy nauczyciel na kursie może bardzo pomóc. Yy, mogą pomóc koledzy z kursu, ale to nie może być jedyny kontakt z językiem. Myślę, że Nauka, nawet jeśli chodzisz na kurs, yy, nauka odbywa się w domu, poza klasą. Yy, w klasie, na kursie, tam zdobywasz tylko wskazówki. Tam nauczyciel pokazuje, czego trzeba się nauczyć. Prawdziwa nauka odbywa się w domu, podczas słuchania, podczas czytania podczas oglądania filmów, rozmawiania z ludźmi. Właśnie dlatego stworzyłem tę stronę realpolish.pl, forum na Facebooku, stronę na Facebooku, kącik VIP, w którym kilka razy w tygodniu są nowe rzeczy. Wszystko po to, żeby Was motywować, żeby ciągle zachęcać Was do słuchania rzeczy po polsku. Mam nadzieję, że... Dzisiejsze przykłady Natalii, Eugeniusza będą dla was inspiracją, że dodadzą wam sił, chęci na znalezienie czasu, na naukę języka polskiego. Nie jest trudno nauczyć się języka, ale to zabiera dużo czasu. Myślę, że to jest główna przyczyna, dlaczego ludzie przerywają naukę. Brak motywacji i oczekiwanie na zbyt szybkie postępy. To nie dzieje się tak szybko. Ale jest na to jedna rada. Jest na to jedna rada. Cieszcie się samym procesem nauki. Samym czasem spędzonym z językiem. Tak jak biegacz, który nie myśli o mecie, a zamiast tego Cieszy się tym, że biegnie po lesie, że słyszy śpiew ptaków, że widzi drzewa, chmury, zwierzęta. To jest główny cel. Bieganie, a nie dobiegnięcie z punktu A do punktu B. Tak samo jest z nauką języków. Cieszcie się nowymi dźwiękami, nowymi rzeczami, których... Dowiedzieliście się, ucząc języka polskiego. Cieszcie się przyjaźniami, ludźmi, których poznaliście. To jest radość, to jest wspaniałe, a nie to, że pójdziecie kiedyś na egzamin i nauczyciel powie, ok, umiesz mówić po polsku, dostajesz dobrą ocenę. Czy to jest warte tych wszystkich godzin, czy to jest warte tego wysiłku, jeśli nie sprawia to przyjemności? <grydy> Znowu zaczynam się wymądrzać. Coś we mnie wstąpiło dzisiaj. <grydy> Przepraszam Was, bardzo wiem, że to okropne, gdy ktoś tak się wymądrza i mówi nam, co mamy robić. Zatem pora już kończyć dzisiejszy podcast. Wielkie dzięki dla Natalii i Eugeniusza. Bardzo się cieszę, że jest nas coraz więcej, że nasza grupa uczących języka polskiego ciągle się powiększa. Zapraszam do pisania komentarzy. Zapraszam na Facebook. Zapraszam na stronę realpolish.pl i cóż, życzę wam Miłego Weekendu Dziękuję za dziś Zapraszam na następny raz Do usłyszenia następnym razem Trzymajcie się, cześć Pa, pa. To był podcast Real Polish o więcej informacji Zapraszam na realpolish.pl